To są informacje Polskiego Radia 24. Służby gotowe na załamanie pogody. Na zachodzie kraju spodziewane są dziś ulewne deszcze i burze. W Gdańsku odbędzie się jutro polsko-francuski szczyt. Będą mu przewodniczyć Donald Tusk i Emmanuel Macron. Kończą się prace nad nową ustawą medialną. Przepisy mają trafić na biurko prezydenta jeszcze przed wakacjami. Minęła 14. Radosław Siennicki, zapraszam. Uwaga na ulewne deszcze i burze. Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest na zachodzie kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach Wielkopolskim, Dolnośląskim i Lubuskim. Mieszkańcy tych regionów otrzymali alerty RCB.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 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa służb poświęcona nadchodzącym burzom. Jak poinformowało MSWiA, ja, służby pozostają w stałym kontakcie i na bieżąco wymieniają się informacjami. Intensywnych opadów możemy spodziewać się od godziny 15. Ostrzeżenia zaczną wygasać jutro po południu. Premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron będą przewodniczyć jutrzejszemu polsko-francuskiemu szczytowi w Gdańsku. Delegacje omówią zagadnienia dotyczące współpracy w dziedzinie obronności i atomu oraz sprawy geopolityczne. Według europosła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego szczyt to potwierdzenie dobrych relacji między naszymi państwami. No, wymiana doświadczeń, jeśli chodzi o Francję, wiemy doskonale, jeśli chodzi o energetykę, że oni mają dzisiaj no, jeden z najtańszych cen prądu i wiemy dlaczego, więc warto korzystać z ich doświadczenia i współpracy w ramach tego. Za jutrzejsze spotkanie w Gdańsku kciuki trzyma też poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki. Wskazuje, że każdy europejski sojusz, który może przynieść Polsce korzyści, jest wart rozwijania. Współpraca wewnątrz Unii Europejskiej z Francją jednak dysponuje arsenałem nuklearnym, ma silną pozycję także w związku z tym na arenie międzynarodowej jest bardzo potrzebna. Jutrzejsze spotkanie będzie odbywać się w ramach obchodzonego jutro, po raz pierwszy, Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Został on ustanowiony na mocy podpisanego w zeszłym roku traktatu w Nancy. Ustawa medialna w najbliższym czasie trafi do pracy rządu. Poinformował o tym wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wrubel. Jak podkreślił, ma ona zapewnić stabilne finansowanie i apolityczność mediów publicznych.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 Dwie osoby nie żyją, jedna została ranna w wypadku na drodze ekspresowej S19 koło Janowa Lubelskiego. Ofiary to 67-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna. Do tragedii doszło w nocy na jezdni w kierunku Rzeszowa między węzłami Janów Lubelski Południe a Lasy Janowskie, mówi Andrzej Fijołek z Lubelskiej Policji. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mazdą 6 59-latek uderzył w tył jadącego w tym samym kierunku Volkswagena Up, którym kierowała 67-latka. Kobieta zginęła na miejscu. Zginął również siedzący z tyłu pasażer 38-latek, natomiast pasażer, który siedział z przodu w Volkswagenie trafił z obrażeniami ciała do szpitala. 59-letni sprawca wypadku odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, dlatego też pobraliśmy od niego krew. Mężczyzna został zatrzymany. Przebywa w policyjnym areszcie. Trasa S-19 w miejscu wypadku była zablokowana przez 7 godzin. Pociąg relacji niespiesznej PKP Intercity wyruszył w drogę powrotną z Zakopanego do Warszawy. Odrestaurowany skład umożliwia turystom powolną podróż w starym klimacie. W wagonach rodem z lat 80. miłośników kolei nie brakuje. Kupę lat zimy takimi podobnymi. Jestem pracownikiem kolei byłym. To są spociągi turystyczne, zupełnie inna atmosfera. A teraz wsiądziemy do środka.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 Pociąg przyjedzie do stolicy dzisiaj po 19.30. Skład będzie kursował przez całe wakacje, odwiedzając całą Polskę. To były informacje Polskiego Radia 24. Na zachodzie kraju uwaga na burze. Popadać może jednak niemal w całej Polsce z wyjątkiem wschodu. Temperatura od 8 stopni Celsjusza nad morzem do 19 miejscami na południu i południowym zachodzie. Wiatr na południowym wschodzie i wschodzie słaby. Na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany. Polskie radio 24 słowem wszystko. Niedzielne popołudnie w Polskim Radiu 24 jest 19 kwietnia, 6 minut po godzinie 14. Maria Furdyna. zapraszam. Stan dnia. Dziś 83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Główne uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w południe przy pomniku bohaterów getta. Jest tam nasza reporterka Dorota Piotrowska, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry Doroto. Dzień dobry. Powiedz kto przybył na uroczystości jak one przebiegają. By uczcić największy zbrojny zbry, zryw Żydów podczas II wojny światowej w Warszawie równo o 12.00 przez minutę zawyły syreny. Na uroczystości przy pomniku bohaterów getta przybyli przedstawiciele społeczności żydowskiej, ocalali z zagłady, sprawiedliwi wśród narodów świata, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym prezydent Karol Nawrocki, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i prezydent Warszawy Rady. Trzaskowski. Podczas tej uroczystości naczelny rabin polski Michael Shudrych odmówił modlitwę za zmarłych. Zabrzmiały też pieśni, między innymi przejmujący utwór Warszawa ma, a prowadzący uroczystość aktor Andrzej Ferenc przedstawił zebranym historię bohaterskiego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Stoimy dziś przed pomnikiem bohaterów getta, aby oddać hołd tym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 Przy pomniku bohaterów getta cały czas płoną znicze. Monument dosłownie tonie w kwiatach i wieńcach. Cały czas przychodzą tutaj mieszkańcy Warszawy i Polski, wszyscy z piętymi żółtymi żonkilami, symbolami pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. To jest dzień, którym pamiętamy. Polska pamięta. To jest dla nas istotne dla całej naszej historii narodu polskiego, który był różny. To jest ważne. Zawsze pamiętamy, natomiast jesteśmy z Krakowa i pierwszy raz udało nam się przyjechać akurat w czasie, kiedy są obchody. Nie bądź obojętny. Myślę, że to jest ważne. Też w rodzinie dużo opowiadają. Mało osób pamięta, co tu się działo i bardzo, bardzo ważne jest to, żeby czcić pamięć tych, którzy tu polegli. Za nas. Jednocześnie Muzeum Historii Żydów Polski organizuje po raz czternasty akcję Żonkile. Towarzyszy jej hasło Łączy Nas Pamięć i dlatego na, ulicy, na ulicach Warszawy dzisiaj zobaczymy setki wolontariuszy, którzy rozdają papierowe żółte żonkile. Między innymi tutaj spotkałam dwie wolontariuszki, panie, panią Weronikę i panią Grażynę.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 Żółty żonkil jako symbol nadziei i pamięci. Dzisiaj usłyszałam, że ma zostać wręczony 3 milionowy żonkil. Czy ten rekord już padł? Liczą tam dziewczyny, jeszcze chyba nie padł, ale jest jeszcze przed nami cały dzień. No i ważna informacja, każda osoba z przypiętym żonkilem może dziś bezpłatnie zwiedzić Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. A po tej części oficjalnej uczestnicy obchodów wyruszyli jeszcze w Marszu Pamięci, szlakiem najważniejszych miejsc związanych z historią getta warszawskiego, czyli pod pomnik Żegoty, do płyty Szmula Zygielbojma, bunkra Anielewicza i na plac. A wieczorem w Muzeum Polin odbędzie się jeszcze koncert rocznicowy w wykonaniu Aleksandra Dębicza i Symfonii Warsowi. Dorota Piotrowska bardzo dziękuję za relację. Powstanie w getcie warszawskim było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej. Żydowskie organizacje podziemne podjęły nierówną walkę z okupantem, która trwała do 16 maja 1943 roku i zakończyła się całkowitym zniszczeniem getta. Gość polskiego Radia 24. A teraz zmieniamy temat w Polskim Radiu 24. Z nami jest Eugeniusz Triasun, Travellist.pl. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Za dwa tygodnie majówka, niecałe dwa tygodnie, ale w tym roku jest wyjątkowo krótka. Czy to oznacza, że tych wyjazdów na weekend majowy będzie mniej? Tak, dane nasze pokazują, że rzeczywiście w tym roku chęć Polaków, ale też pewnie możliwość podróżnych, jeżeli chodzi o wyjazdy, jest, jest mniejsza. Tych rezerwacji tak całościowo patrząc jest kilkanaście, do kilkudziesięciu procent mniej niż jeszcze rok temu, no ale to jest kwestia też kilku czynników. Pierwszy z nich to, tak jak Pani redaktor wspomniała, właśnie już mniej sprzyjający niż w zeszłym roku układ kalendarza, ponieważ wtedy mieliśmy tak naprawdę, biorąc jeden dzień wolnego, Aż cztery dni długiego weekendu w tym roku to się skraca do trzech, więc naturalnie też ten ruch jest mniejszy. Z drugiej strony mamy rosnący jednocześnie popyt na bliższe, ale jednak zagraniczne podróże, czyli krótkie loty, które odbywają się do albo państw sąsiednich, albo położonych powiedzmy w zasięgu około dwugodzinnego maksymalnie lotu z Polski, więc to też wszystko sprawia, że no tych rezerwacji teraz obserwujemy nieco mniej niż w zeszłym roku. Z waszego raportu wynika także, że majówka w tym roku jest tańsza niż na przykład wyjazdy na święta wielkanocne. Jak to tłumaczyć? Tak, to prawda i właśnie wynika to z tego, że no ten popyt jest mniejszy, dlatego też hotelarze widząc niższe zainteresowanie pobytami w Polsce te ceny obniżają, ponieważ no tak jak właśnie rozmawiamy, dosłownie dwa tygodnie czeka nas do tego długiego weekendu, a więc no termin już się zbliża dla biznesu, dla przedsiębiorców działających czy to w hotelarstwie, czy ogólnie w turystyce, którzy właśnie z przyjazdów gości się utrzymują. Jest to jednak no bardzo istotne, ponieważ jeżeli już widzą, że nie mogą, powiedzmy, tej marży utrzymać i zarobić tyle, ile, ile zakładali wcześniej, no to przynajmniej jakiś koszt już poniesiony właśnie, czy to pustego pokoju, czy niesprzydajnej wycieczki, pokryć w ten sposób. Dlatego też te ceny spadają. Obserwujemy, że w porównaniu z wyjazdami w okresie wielkanocnym teraz pobyty są około 10% tańsze, a więc można powiedzieć, że jeszcze takie last minute w tym przypadku bardzo jest dobrą strategią, żeby, żeby faktycznie i dla portfela korzystnie było, ale też miejsca, co ważne jeszcze są w hotelach, ponieważ tak jak obserwujemy, no to na majówkę w tej chwili nad Bałtykiem od 35 do 45 nawet noclegów w zależności od regionu jest dostępnych. W górach nieco mniej, ale tam też podaż pokoju jest niższa. Natomiast jeżeli też patrzymy w kierunku południa, to około 1 trzecia noclegów w tej chwili dostępna. Nad jeziorami, też blisko 30%. A czy, więc to, jeżeli... czy to jest nietypowa mhm. sytuacja, jak jesteśmy dwa tygodnie przed, przed majówką? Zazwyczaj wcześniej je rezerwujemy? Zazwyczaj rezerwujemy wcześniej, to prawda, natomiast tak jak właśnie wspomniałem jest to kwestia z jednej strony tego układu kalendarzowego, ale też z drugiej strony zupełnie innego czynniku, którego jeszcze tutaj nie poruszyliśmy, a mianowicie wakacji i takiej niepewności związanej z tym jak sytuacja na Bliskim Wschodzie przełoży się na te wakacje, ponieważ widzimy jednocześnie razem ze spadającym zainteresowaniem majówką, Rosnące zainteresowanie wakacjami. No, w tej chwili e, rezerwacji e, nawet dokonywanych przez naszych użytkowników, ale też z tego, co czytałem e, raportowanych przez e, czy, czy to biura podróży, czy e, linie lotnicze jest około od 30, nawet do 50% więcej niż w zeszłym roku, a więc to nie jest tak, że nie chcemy wyjeżdżać, tylko zmieniamy termin, kiedy chcemy wyjeżdżać. Dlatego też patrzymy po prostu chętnie na kraj, rezygnujemy z tego krótkiego wyjazdu majowego właśnie na rzecz tego, żeby w wakacje sobie wypocząć właśnie w Polsce, która jest bliższa, która jest bezpieczniejsza e, i ograniczono konieczność podróżowania samolotem w tym przypadku. Zaraz będę chciała porozmawiać właśnie o tym, jak sytuacja na Bliskim Wschodzie zmienia te nasze kierunki i podróże, ale jeszcze kilka słów odnośnie tej majówki. To gdzie najtaniej, gdzie najdrożej, jakie kierunki wybieramy najczęściej na taki krótki wy wypad weekendowy, no bo przypomnijmy, majówka w tym roku wyjątkowo krótka, bo piątek to jest 1 maja, no i drugi, trzeci, czyli to są tak naprawdę trzy dni. Tak, no to patrząc na ceny, to najtańszym kierunkiem, zresztą tak jak zwykle, właściwie niezależnie od terminu, o którym mówimy, wychodzą miasta, czyli właśnie city Breaking, i wyjazdy po prostu do, do większych miast. Warszawa, Wrocław, Kraków. Tak naprawdę gdziekolwiek tutaj nie spojrzymy, no po prostu te pobyty w miastach są, są tańsze, ale to też wynika z tego, że one są zazwyczaj krótsze, ponieważ jak już spojrzymy na, na Bałtyk czy Górę, no to tam z kolei wyjazdy, nawet takie majówkowe, one trwają około trzech dni. Natomiast no, do miasta jeżdżamy po prostu na krócej, ponieważ na około dwa dni jest to takie intensywniejsze zwiedzanie. W przypadku miast mówimy o średniej cenie za nocleg tutaj dla dwóch osób z wyżywieniem w okolicach, 570 zł. natomiast no drożej jest to oczywiście właśnie nad Bałtykiem w górach, ponieważ nad morzem to jest około 660 zł, a w górach z kolei około 640 za jeden nocleg właśnie dla dwóch osób i to już tak jak przypomnę właśnie są oferty ze, ze śniadaniem albo wyżywieniem, więc tak to się prezentuje. A jeżeli chodzi o m, kierunki, gdzie faktycznie najchętniej też w tej chwili są dokonywane rezerwacje, to Bałtyk zgarnia większość ruchu, ponieważ tak naprawdę co drugi wyjazd właśnie odbędzie się nad Polskim Morze. Tu z kolei najpopularniejsze kierunki to są, są głównie na Pomorzu Zachodnim, Kołobrzeg, Mielno, Świnoujście, w górach. Natomiast bardzo chętnie do, do Karkonosz wyruszymy szkarskę Poręba czy Karpacz albo Sudety, Świeradów, Zdrój właśnie. Też, Czyli też nie tylko jest. koncentrujemy się w rejonie Trójmiasta nad morzem i w rejonie Zakopanego na, na południu kraju. To bardzo e, ciekawe. A proszę powiedzieć, co jest droższe, góry czy morze? Bo akurat pamiętam, jak wakacje byłam w zeszłym roku i było tak, że byłam zarówno w Zakopanem i byłam w, w lipcu, byłam w, w Zakopanem, w sierpniu byłam kilka dni w, w Sopocie i przyznaję, że nad morzem drożej. No to prawda, im bliżej jesteśmy wakacji, tym droższe robi się Polski. Może to jest właściwie bardzo powtarzający się schemat z roku na rok, ponieważ jeżeli mówimy o okresach typu jesienno-zimowych, no to tam z kolei góry tutaj wiodą Prym zdecydowanie, jeżeli chodzi o ceny i są to ceny wyższe, natomiast no im bliżej jesteśmy wakacji, właśnie dłuższych weekendów, ciepła, słońca, no to, no to tak, No to w tym przypadku akurat Bałtyk, Bałtyk wygrywa, no tak jak właśnie wspomniałem, w maju to jest sytuacja jeszcze w miarę wyrównana, ponieważ... Pogoda jest koło... kapryśna. Tak, ponieważ pogoda jest kapryśna i to właśnie dotyczy zarówno może jak i gór, więc trudno przewidzieć i różnice tak naprawdę nie są wielkie, ale jak już patrząc na taki wykres wakacyjny, który mam przed sobą, no to widzę, że wakacje nad, nad Bałtykiem to będzie koszt nocleg w tej chwili o średnio około 770 zł właśnie za ten jeden pokój dwuosobowy, natomiast no w górach to będzie już 100-120 zł taniej, no więc jeżeli sobie doliczymy, że tak 5 dni czy 6 dni spędzimy na tym wyjeździe, no to oszczędność sięgają właśnie tutaj e, poziomu w około 700-600 zł, co jest też to już kwotą, jest różnica, którą, którą możemy właśnie wydać, czy to na jakieś atrakcje na miejscu, czy, e, czy jakiś posiłek restauracji. To przejdźmy do tego, jak sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na branżę turystyczną, wpływa na to, jak my jako turyści zachowujemy się, no bo... Mm, Pierwsza sprawa jest taka, czy to jest tak, no bo pamiętam m, oczywiście czasy pandemii, kiedy wszystko było zamknięte, później nie mogliśmy m, wyjechać nigdzie dalej, więc ten ruch turystyczny koncentrował się wokół Polski. Wojna za naszą wschodnią granicą, była też wysoka inflacja, też to powodowało, że ten ruch turystyczny był m, ograniczony. Jak jest teraz? Teraz trudno pewnie porównać tę sytuację do oczywiście całkowitego zamknięcia przestrzeni powietrznej, z jakim mieliśmy do czynienia w, w pandemii no bo wtedy tak naprawdę no, byliśmy, nie, nie mieliśmy wyjścia. Podróżowaliśmy w kraju, ponieważ no, też nie chcieliśmy siedzieć zamknięci w domach, e, tylko zwiedzić, zobaczyć, właśnie odkryć tą Polskę może na nowo, może właśnie w jakimś innym wydaniu niż do tej pory robiliśmy. E, wojna z kolei też naturalnie wyhamowała taką chęć też podróżowania, zwłaszcza no, też wzmożyła obawy przed podróżowaniem e, samolotem. E, w tej sytuacji mamy troszkę e, jakby Inną, mm, inne argumenty wchodzą w grę, ponieważ te podróże zagraniczne, one, one nie znikną, yy, mimo, że Teraz są już ostrzeżenia płynące z branży i od ekspertów takie, że mniej więcej w okolicach połowy czerwca może dojść do sytuacji, kiedy paliwa lotniczego, nie że zacznie oczywiście całkowicie brakować, natomiast europejskie linie lotnicze będą odnotowywać pewne niedobory, w związku z czym mniej rentowne połączenia mogą zostać zawieszone albo odwoływane te siatki połączeń, też w jakiś sposób rewidowane, co wszystko sprawia, że uwaga podróżnych. Z destynacji, które wymagają jakichś przesiadek albo dłuższych podróży samolotem przeniesie się z jednej strony na Polskę i co już właśnie widzimy, ponieważ nawet w naszych rezerwacjach już o połowę więcej rok do roku jest tych pobytów rezerwowanych, ale też zwiększa się zainteresowanie krajami bliższymi albo tymi położonymi po prostu gdzieś zupełnie dużej odległości od od, od wojny właśnie od, na, na Bliskim Wschodzie w tym przypadku mówię chociażby czy to o Hiszpanii, czy o Portugalii, które no, rok do roku też w biurach podróży notują dwucyfrowe wzrosty, ale też o bliższych i znanych Polakom bardzo dobrze kierunkach, czyli Bałkanach o Chorwacji o Czarnogórze które są bliższe niekoniecznie wymagają podróżowania Samolotem, tylko możemy się tam tradycyjnie, zresztą tak jak większość do tej pory robi, czyli wyjechać samochodem z rodziną, czy to ze znajomymi. I w ten sposób też no, z jednej strony ograniczyć to ryzyko podróżowania samolotem, ale z drugiej strony też spędzić wakacje za granicą, a popularność ich e, też e, nie maleje z czasem. A czym my się kierujemy, jak decydujemy się na wyjazdy? Czy to koszty? Koszty to jest ten główny czynnik decydujący, a może pogoda? No, przed nami majówka i wiemy o tym, że no, jakoś tak się zawsze składa, że, że ta majówka u nas w Polsce jest z taką trudną, Pogodą, tak bym to nazwała, jest nieprzewidywalna. Jak to jest? Co jest tym czynnikiem decydującym? Jeszcze. Parę lat temu, gdybyśmy, panie redaktor, o tym rozmawiali, to powiedziałbym, że faktycznie kwestia pogody, ciekawego kierunku, jakichś atrakcji na miejscu, ponieważ wtedy mieliśmy do czynienia no, jeszcze z, takim, z taką chęcią podróżowania i po prostu takiego odbicia dużego turystycznego, po, czy to właśnie po pandemii, czy po wyhamowaniu spowodowanym wojną w Ukrainie. Teraz natomiast wracamy trochę do takiego bardzo racjonalnego, myślenia i myślenia właśnie z perspektywy budżetu. Dlatego oczywiście chcemy słońca, chcemy tej pewnej pogody, ale też patrzymy no realistycznie po prostu też na ten budżet. Nie chcę powiedzieć, że siedzimy jakoś z kalkulatorem mocno w ręku i przeliczamy wszystko do złotówki, bo pewnie pewnie jest dla osób, która tak robi, natomiast to nie jest to jeszcze taki sposób ym, dominujący na rynku, jeżeli chodzi o rezerwowanie wyjazdów, natomiast to bardzo ostrożnie podchodzimy faktycznie do e, przeliczania e, kosztów y, i jest też większa świadomość tego, że podróżowanie na przykład to nie jest tylko kwestia transportu, to nie jest tylko kwestia pobytu, y, ale też właśnie wyżywienia na miejscu, czy zapewnienia atrakcji dla dzieci, jeżeli z dziećmi jeździmy y, albo jakichś dodatk dodatkowych posiłków na mieście. Zastanawiam się też nad tym, czy stajemy się też bardziej odpowiedzialnymi turystami, no bo kwestia bezpieczeństwa no wysuwa się na pierwszy plan, czy zaczynamy także dbać o takie rzeczy jak ubezpieczenie, na przykład odwoła na wypadek odwołania wyjazdu. Czy to bezpieczeństwo też jest czynnikiem decydującym? Tak, to widać w wielu badaniach, zresztą nawet właśnie przez firmy ubezpieczeniowe zlecane już od kilku lat, które, które to pokazują, że kwestia bezpieczeństwa jest priorytetowa, a sytuacja taka jak teraz właśnie związane, czy to z niepewnością geopolityczną, czy jakimiś innymi zagrożeniami, tylko powodują wzrost tej świadomości i, i i tego, że no faktycznie już na ubezpieczeniach nie oszczędzamy tak jak kiedyś, bo kiedyś no bardzo się liczyło to, żeby lecieć jak najtaniej, noc tak jak najtaniej zarezerwować i najlepiej właśnie bez tego ubezpieczenia, żeby jak najbardziej te koszty ograniczać. No ale obserwujemy wszyscy uważnie to, co się na świecie dzieje i to, że mając jednak taką poduszkę bezpieczeństwa powiedzmy właśnie w postaci tej polisy i też wyjazdu zorganizowanego z firmą, która no, dba o swoich klientów. Mamy spokój, że w razie, gdyby coś się wydarzyło dostaniemy tą pomoc, zostaniemy zaopiekowani i bezpiecznie w razie potrzeby wrócimy do domu. Także widać, że bezpieczeństwo jest kwestią priorytetową i akurat na tym Polacy w coraz mniejszym stopniu oszczędzają. To jeszcze na koniec. Wolimy krótkie Wyjazdy, ale częściej czy jednak decydujemy się, oszczędzamy ten urlop i wykorzystujemy go podczas takiego dwutygodniowego wyjazdu? Jak to jest? Dwutygodniowe wyjazdy właściwie to już jest rzadkość tak naprawdę. Kiedyś dominował taki model, że... No bo tak się do... mówi, że żeby odpocząć, to trzeba mieć tak. minimum dwa tygodnie. Tak, tak, zgadza się. No ale widać, że rozkładamy już te dwa tygodnie na, na, na, na okresy po prostu w ciągu roku różne. Już nie jest tak, że tak jak może dawniej faktycznie, że bardzo ten urlop tutaj oszczędzaliśmy na, na, na tych wszystkich dniach i dłuższych weekendach, i tylko w jednym momencie wykorzystywaliśmy, żeby już tak całkowicie odciąć się od pracy czy tej codzienności. Ale widać, że zainteresowanie krótszymi wyjazdami jest w tej chwili dominujące. Podróżujemy na powiedzmy nawet od 3 do 5, 6 dni i wolimy kilka razy do roku taki wyjazd zorganizować, a zamiast tego, powiedzmy, zobaczyć właśnie albo w Polskę wyjechać, albo gdzieś za granicę, nie zorganizować tylko jeden wyjazd. Bardzo dziękuję za rozmowę. Eugeniusz Atrianson Travelist.pl był gościem Polskiego Radia 24. Reklama.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 promocja Jest 14:30 Stan dnia Prezydent Karol Nawrocki chce nowej konstytucji, proponuje odejście od obecnego modelu ustrojowego. W wywiadzie dla Kanału Zero Karol Nawrocki ocenił, że obecny ustrój jest niewydolny, ponieważ nie przekazuje kompetencji władzy wykonawczej ani prezydentowi, ani premierowi. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry i powiedz jak politycy przyjęli propozycję prezydenta. Dzień dobry. Stanowcze nie propozycji prezydenta mówią politycy koalicji rządowej, a przynajmniej ci, z którymi rozmawiamy europosą Nowej Lewicy Robert Biedroń obawia się, że zmiany w ustawie zasadniczej, które odbyłyby się pod kierownictwem Karola Wrockiego, mogłyby zmierzać do ograniczenia praw obywateli. Ostatnią rzeczą, na którą zgodzi się Lewica, to jest gmeranie w konstytucji. I tak długo jak my będziemy mieli wpływ na polską politykę, w tej rzeczywistości nie pozwolimy na otwieranie konstytucji. Co do tego zdania nie zmieniliśmy i myślę, że nie zmienimy w najbliższych latach. Przeciwna zmianom w konstytucji. Konstytucji jest też koalicja obywatelska, Europosłanka KO Kamila Gasiuk Pichowicz mówi, że prezydent powinien skoncentrować się na tym, aby obecna ustawa zasadnicza była przestrzegana. Jeżeli chodzi o zmianę konstytucji, to ja bym prezydentowi doradzała wpierw przestrzeganie obecnie obowiązującej, a potem myślenie o zmianach dotyczących konstytucji. Dzisiaj to jest najważniejsze wyzwanie dla prezydenta: przeczytać konstytucję i zacząć ją przestrzegać. Problem Problemy ustrojowe wynikające z obecnej konstytucji, podobnie jak prezydent, diagnozuje opozycja. Witold Tumanowicz z Konfederacji przypomina, że Krzysztof Bosak już sześć lat temu w kampanii wyborczej mówił, że obecny ustrój paraliżuje państwo, dlatego trzeba go zmienić. W tym momencie rzeczywiście ta dwuwładza, konflikt kompetencyjny pomiędzy prezydentem a premierem no nie służy prowadzeniu sprawnej polityki. I widać, że jak tylko są to prezydent i premier z różnych obozów, no to te napięcia naturalnie występują Wydaje się, że można byłoby tutaj ten system zmienić, to jaką Konfederacja wcześniej postulowaliśmy, więc tutaj jest nasze poparcie. Podobnie uważa Prawo i Sprawiedliwość, poseł tej partii Jarosław Eselin mówi, że czas najwyższy zacząć debatę nad zmianami w Konstytucji. Nasi przodkowie w ramach Konstytucji 3 maja z końca XVIII wieku przewidzieli, że Konstytucję co 25 lat trzeba zmieniać. Trzeba po prostu ją, e, ją unowocześniać, czy dopasowywać do ducha czasu i myślę, że po tych doświadczeniach już dłuższych niż 25 lat z tą obecną Konstytucją, Czas najwyższy poważnie o tym porozmawiać. Prezydencki minister Wojciech Kolarski przekazał mi wczoraj, że prezydent powoła wkrótce radę, która będzie pracować nad propozycją zmian w konstytucji. Przypomnę, że prezydent ma prawo wyjść z inicjatywą zmiany konstytucji. Aby jednak ją uchwalić, trzeba mieć większość dwóch trzecich w Sejmie i bezwzględną w Senacie. Taka większość w obecnym Sejmie byłaby możliwa tylko gdyby Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość zawarły w tej sprawie porozumienie. Na komentarz. Komentarze polityków zebrał Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję. Komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 jest Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. To zacznijmy od propozycji Prezydenta Karola Nawrockiego. To teoretycznie nie jest nic nowego, no bo Prezydent już wcześniej e, mówił o tym, że chciałby zmiany Konstytucji. No i mówi wprost, że chce wzmocnić rolę prezydenta, bo opowiada się za systemem prezydenckim. Czy to jest temat, który. No nie ma szans na realizację, bo aby zmienić konstytucję potrzeba co najmniej dwóch trzecich głosów w Sejmie. Takiej większości nie ma. Jak pan komentuje tę zapowiedź prezydenta? Nie ma szans na realizację, to po pierwsze. Eee, I nie tylko dlatego, że sprzeciwia się temu koalicja rządząca, która ma większość w parlamencie, ale przypuszczam, że również Jarosław Kaczyński nie byłby specjalnie tym zachwycony, bo on sobie wyobraża inny, inny system. Natomiast druga rzecz istotna, to oczywiście warto o tym rozmawiać o konstytucji, warto rozmawiać o tym, co w niej nie działa, a co w niej po, po, mogłoby lepiej działać I, i dlaczego tak się dzieje. To, to, to myślę, że taka rozmowa politykom by się przydała. i Chyba odpowiedź jest bardzo prosta. Ta konstytucja, którą mamy zakłada pewien poziom współdziałania, zakłada pewien poziom współpracy, pewien poziom jakby szacunku dla dobra wspólnego. Jeżeli tego nie ma, jeżeli mamy wojny na górze, no to, to ta konstytucja funkcjonuje jak funkcjonuje i jestem w stu procentach przekonany, że każda inna również funkcjonowałaby źle. Jeżeli chce, ktoś chce robić awantury, prowadzić wojnę, to będzie ją prowadził niezależnie od tego jakie będą zapisy. To chyba jest proste i, i, i oczywiste i dlatego już na zakończenie, dlatego politykom by się przydała taka rozmowa ku samorefleksji. By, by tak spojrzeli na siebie w lustro i zobaczyli. Bardziej może dyskusja odnośnie tego, jak przestrzegać obecną konstytucję. Tak, zdecydowanie. Ja, oczywiście celem politycznym, celem politycznym przecież Karola Nawrockiego nie tyle jest zmiana konstytucji, co podkładanie nogi Donaldowi Tuskowi i walka z nim. On to zapowiedział już w pierwszych godzinach swojego urzędowania, że mówił, że Donald Tusk jest najgorszym prezydentem w historii, premierem, przepraszam, w historii trzeciej RP, więc trzeba jak najszybciej go obalić. To jest jego cel i, i, i go realizuje. No, no, no, no dobrze, ale teraz ja mu odpowiem, że realizuję go w ten sposób, że poparcie dla Donalda Tuska rośnie, jest coraz mocniejsze, a poparcie dla partii prawicowych spada i to już jest bodajże poniżej 20% poparcie dla PiS w tej chwili się... Dla Prawa i Sprawiedliwości, bo w przypadku Konfederacji tak. jednej i drugiej to odbywa różnie. No tak, to stoi, stoi w miejscu. No więc, no więc proszę bardzo. Okazuje się, że nie, nie krzyki w polityce decydują, nie, nie takie sypanie piasku w tryby, jak to się mówi, czy wkładanie kija. Wszprychy, tylko pewne mądre działania. I wydaje mi się, że tutaj no, w ostatnich miesiącach, na, jakbyśmy taki robili, ranking mądrych działań politycznych, no, wydarzenia, które się pojawiają, no to zdecydowanie, zdecydowanie Tusk był sprytniejszy, sprawniejszy w tym wszystkim, inteligentniej to rozgrywał. No i efekty ma, no, tak, tak, tak wygląda rzeczywistość. Panie redaktorze, to przejdźmy, bo do tego, co dzieje się w poszczególnych partiach, bo iskrzy i w koalicji rządzącej tutaj mam na myśli głosowanie, które przed, przed politykami, czyli nad wnioskiem o wotum nieufności wobec minister klimatu, ale o tym za chwilę. Jednak no, duża uwaga koncentrowana jest wokół prawa i sprawiedliwości. I od tego bym chciała zacząć teraz. Były Premier Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus. W nim około 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek mówił, że działalność członków PiSu w stowarzyszeniu jest sprzeczna ze statutem partii. No, różne tutaj były wypowiedzi. Ta, ta najważniejsza chyba w piątkowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział wprost. Albo partia Albo stowarzyszenie, że dla tych osób, które zapiszą się do stowarzyszenia, nie będzie miejsca na listach prawa i sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. To jest pierwsza sprawa. No i jeszcze zapowiedział, że oczywiście mogą być jakieś inne konsekwencje. Politycy, którzy no, chcą, przyłączyć do tego, chcą przyłączyć się do tego stowarzyszenia, mówią, że chcą być i w partii, i w inicjatywie Mateusza Morawieckiego. Co dalej? No be, weryfikacja. To Jarosław Kaczyński w swojej historii przeżywał już wiele rozłamów, więc on ma pewną praktykę i wychodził z nich zwycięsko, to, to miejmy świadomość. Pamiętna pani Polska jest najważniejsza, czy solidarna Polska. Były takie były takie inicjatywy, one skończyły się dla ich takich no, pomysłodawców źle, politycznie źle. One Zawsze wracali obumarły. do partii. No jedni wracali do partii, inni tam wracali do platformy. Inni przechodzili nie do platformy. platformy, tak, no bo Polska e... jest najważniejsza. No to teraz tak. już w koalicji obywatelskiej e... tak, tak, Więc, więc to, to różnie bywało, ale... Wygrywał kto wygrywał to, co w starcie wygrywał Kaczyński. Więc możemy, tak no, mając, dość, mając w tyle głowy doświadczenie, e, możemy no, mieć jakby takie przeświadczenie, że tym razem też wygra. No, zobaczymy. E, o tym z, zawsze każda wojna zaczyna, nigdy nie jest na początku, gdy się zaczyna, nigdy nie wiadomo, jak się skończy. No ale teraz, co dalej pani pyta? No więc on e, stawia prosty, taki prosty, proste sprawdzam, wrzuca Kaczyński e, ludziom, którzy przyłączyli się do Morawieckiego. Jeżeli w ciągu najbliższych dni nie wycofacie się z tego stowarzyszenia, to, to, to po was, to po prostu was skreślam. I teraz pytanie, jak oni będą reagować. Oni po prostu mogą się przestraszyć i powiedzieć, o Jezu, po co mam angażować się w stowarzyszenie, kiedy będę skreślony z listy. No ale z drugiej strony, jeżeli poparcie dla PiSu spadło do 20%, to oni sobie myślą w ten sposób. No, po, po, no Będę na liście PiSu, a i tak ten PiS weźmie połowę tego, co ma. No więc cóż to dla mnie za interes? I tak się nie dostanę. Może więc trzeba szukać innej szalupy. Prawda? Więc e, ci ludzie mają głębokie, głębokie, no mają, muszą myśleć nad swoją przyszłością. E, a są postawieni w trudnej sytuacji, bo mają dosłownie Parę dni, tak jakby, jeżeli bierzemy oczywiście te groźby Kaczyńskiego na poważnie, na podjęcie decyzji. Jest jeszcze jedna rzecz, która na Murawieckiego, w kierunku Morawieckiego może, może przemawiać na jego korzyść. Otóż on jest sprawnym menadżerem, pracowitym, myślę, że bardziej pracowitym niż jego partyjni koledzy z PiS-u. To wiemy choćby z tych, tych ujawnionych maili, w których dworczyka, w których zamęczał przecież tych wszystkich swoich współpracowników. No, a z drugiej strony mam zasoby finansowe, prawda? Każda, każda partia, każde ugrupowanie, żeby funkcjonować, no, potrzebuje pieniędzy. I te poprzednie inicjatywy, one się rozpadały, bo jak Polska jest najważniejsza, bo po pierwsze nie miały lidera wyrazistego, po drugie nie miały finansowania i to wszystko tak się rozmywało. Tutaj, tutaj raczej jest i lider i, i będą pieniądze. Może poparcia tylko, sympatyków może brakować, no ale to już jest problem inny, na trzeci w tej sprawie. Były premier Mateusz Morawiecki zamierza jutro spotkać się z prezesem PIS-u. Chce osobiście wytłumaczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, że założyszenie stowarzyszenia nie jest skierowane przeciwko partii. Pytane o to jutrzejsze spotkanie Krzysztof Szczucki, który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 Panie redaktorze, a w co gra Mateusz Morawiecki? To jest gra na rozłam rzeczywiście w partii czy na wzmocnienie swojej pozycji politycznej? No, on walczy o polityczne życie i on najchętniej by chciał być w pozycji czarnka, czyli chciałby być kandydatem premiera, na premiera kandydatem PiSu. No więc nie chcę być wyrzucony z spisu, bo gdy zostanie wyrzucony i wyjdzie ze swoim stowarzyszeniem, no to, to będzie, miał, będzie musiał szukać przede wszystkim wyborców, bo pieniądze, jak już mówiłem, i chęć do pracy ma. No ale więc w tej chwili, tak sądzę, walczy o mocną pozycję w PiSie. O taką pozycję no, mocniejszą niż miał Ziobro, mocniejszą niż miał Gowin. Oni mieli własne jakby partie, ale jakby no, które były częścią koalicji. O własną autonomię, własną podmiotowość. O to, żeby go Kaczyński nie wyrzucił, żeby go zaakceptował, żeby z nim się liczył. Jako, no może nie człowiekiem numer dwa w partii, ale człowiekiem numer trzy. I o to walczy. Na stole ma argumenty. Tym argumentem jest to stowarzyszenie. I mówi: Jeżeli nie zostanę tym ważną postacią w PiSie i nie będę miał własnego ksiąstewka, własnego pakietu, to, to ja wychodzę. Mam ludzi, mam możliwości, mam środki. Stać mnie na to. Czy zaskakuje e, pana e, postawa Mateusza Morawieckiego? No bo jak przypomnimy sobie, jak był premierem, no był bardzo posłuszny wobec prezesa Prawa i Sprawiedliwości. No, był posłuszny, bo mu się to opłacało. Teraz, Teraz zepchnięty na dalszy tor przez Przemysłowe tak. i, i przez, tych, przez tą frakcję, która rządzi w pisie, która ma największe wpływ w pisie. No walczy, walczy o, o polityczne życie. Więc nie, nie, nic mnie nie zaskakuje, wszystko jest jasne i proste, wszystko jest jak według, według podręcznika. On po prostu musi, musi się postawić, bo jak się nie postawi, to zostanie podeptany i wykopany. Więc jeżeli chce funkcjonować, musi zaznaczyć swoją obecność i musi zaznaczyć również, że jego odejście, wyrzucenie go z PiSu będzie dla PiSu potwornie bolesne i że to się PiSowi nie opłaca. To jest taka taka biznesowa gra, no przepraszam, że używam tego słowa, ale to się mniej więcej do tego sprowadza. A może to jest sprytna gra Jarosława Kaczyńskiego, że jedny, z jednej strony stawia na Przemysława Czarnka, czyli to mocne, prawe skrzydło, e, które ma zebrać ten elektorat Konfederacji i Konfederacji Grzegorza Brauna, a z drugiej strony jest Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński potrafi przez, przez kryzys i przez kłótnie zarządzać. Może że my tutaj dyskutujemy, a tak naprawdę, no to yy, czy, czy, jedn czy jednak nie aż, nie aż do tego stopnia? No tak, ale nie on jest przecież y, autorem i, i pomysłodawcą tej kłótni. Yy, to, to się zrodziło jakby pod nim, yy, poza nim. E, więc tam wojna maślarzy i harcerzy to przecież o niej nie wymyślił. E, tam zawsze w pisie były rozmaite frakcje, tak jak w każdej partii są rozmaite frakcje. E, I zawsze się mówi, że duża partia to jest partia nami dużego namiotu, tam rozmaite grupy e, są i mądrością jakby przywódcy jest manewrowanie między nimi, tak żeby żadna z grup nie czuła się wypchnięta, poniżona, żeby każda miała swój kawałek ciasteczka, prawda? E, no więc e, o to chodzi, że ta grupa Morawieckiego poczuła, że jest już absolutnie wypychana poza, poza, poza partię. I tutaj raczej nie jako kreator występuje Kaczyński, tylko jako strażak. On musi tę partię swoją, swoją ratować. Ma jak, oczywiście ma jakąś cenę wyznaczoną, którą może zapłacić Morawieckiemu i zobaczymy, jak, jak, jak to będzie. No Szczuski już powiedział, będą rozmawiali kilka godzin, ale do, dojdą do takiego wniosku. No to po co rozmawiać, jeżeli już wiadomo, jaki wniosek będzie. No, e, kilka godzin. No chyba, chyba tak tak tak tak to nie jest. A co jest na linii Mateusz Morawiecki, Władysław Kosiniak-Kamysz? Czy jest coś na rzeczy, że pojawi się współpraca PSL-u z frakcją Mar Mateusza Morawieckiego, to może być jakiś je, byt polityczny na przyszłoroczne wybory parlamentarne? E, nie, nie sądzę. Oni raczej, mi wydaje mi się teraz, tak bym powiedzieć, użył tego słowa, lewarują się. Chcą pokazać, jeden chce pokazać Tuskowi, drugi chce pokazać Kaczyńskiemu, że ma możliwości, że może rozmawiać, może się dogadywać, proszę bardzo, może się rozszerzać, więc nie jest takim bezbronny, nie jest taki mały, on, on może dużo. I to myślę, że to jest w tej chwili w tej chwili to jest to, ten, ten, ten, ten, ten poziom. Póki co no, do takiego sojuszu wyborczego PSL-u z kimś jak, takim jak Morawiecki to jest daleko, aczkolwiek no, wszyscy wiemy, że PSL w ostatnich latach chętnie się lewarował, chętnie się wzmacniał takimi ludźmi. No, Hołownia był tego, tego, tego przykładem, ale to, to już by było chyba za dużo. Nie jest popularny Morawiecki w elektoracie, w elektoracie koalicji, wśród wyborców. Nie sądzę, by to, to, to dobrze, dobrze w tej chwili, przy obecnych nastrojach, by to dobrze y, takiej, i PESEL-owi, i takiej, jak, takiemu związkowi y, wróżyło na przyszłość. Znowu mamy w mediach społecznościowych wymianę ciosów między politykami Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Patryk Jaki i Marcin Chorała. Czy te ostatnie miesiące pokazują, no przez jakiś czas było trochę spokoju, przynajmniej w tych mediach społecznościowych. Czy to pokazuje, że Jarosław Kaczyński trochę traci kontrolę nad partią? No traci Traci, już mówiliśmy o tym, że o tym, o tym że traci. On, on traci moim przekonaniem z dwóch powodów. No, po pierwsze pan Peser do, do, dopada i widać, że on jest mniej taki dynamiczny, mniej E, no, popełnia już takie błędy, których parę lat temu nigdy w życiu by nie popełnił. Jak mówi ona, na przykład o tym, że no, młodziar e, upiekł szczeniaka w krótkofalówce, no, to e, mikrofalówce, przepraszam. To, to, to, to, to, to, to są rzeczy, no, których, których Kaczyński w takiej dobrej formie no, nigdy by nawet sobie nie wyobraził, żeby takie rzeczy opowiadać. Więc to jest, to, to jest jedna rzecz. A druga ta partia no, coraz bardziej się mu, że tak powiem, rozłazi no, z wielu powodów. No, tam po prostu po przegranych wyborach. No trzeba znaleźć swoje miejsce i oni, oni miejsce szukają. To, to czasami trwa długo. No, ja, ja przypomnę, że Platforma, kiedy przegrała wybory, też przez wiele lat nie potrafiła się znaleźć i tam na w momencie miała poparcie na, na rzędu 12%. Tak. Prawda? Dopiero potem Tusk wracając potrafił to odbudować. No, to, to, to jest mniej więcej coś takiego i ta wygrana Nawrockiego tego procesu nie zatrzymała. To przejdźmy do koalicji rządzącej, bo te najbliższe tygodnie zdecydują o przyszłości Pauliny Hanikowski w rządzie. Na następnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu. Wniosek złożyły Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja, PSL i Polska 2050 nie wykluczają głosowania za. Decyzje uzależniają od przebiegu spotkania z minister klimatu w Sejmie. Zaprosili ją 27 kwietnia. Premier Donald Tusk mówi, że głosowanie nad wotum nieufności dla Pauliny henning będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności. Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Jeśli zdacie ten test, będziemy dalej pracować. Tak stwierdził premier Donald Tusk, zwracając się do polityków Polski 2050. Czy koalicja rządząca zda ten test? zwrócił się niemalże tak samo jak Jarosław Kaczyński do, do, Moraw do ludzi morawieckiego. Tak, prawda? to był tydzień, gdzie było ultimatum ze strony tak. prezesa Prawa i Sprawiedliwości, ultimatum ze strony premiera. No tak, tak, bardzo, bardzo. No, i proszę zwrócić uwagę, w zasadzie koalicja, jeżeli tak popatrzymy na nią, jest no, absolutnie jeszcze bardziej rozedrgana, i jeszcze składa się z absolutnych grup, bardzo trudno sobie wyobrazić ich w jednej, w jednej grupie, czyli jest mniej zjednoczona niż, niż, niż PiS. No a, a, a tak. Lepiej funkcjonuje i mniej się mówi o tych wewnętrznych konfliktach w koalicji niż w konfliktach w pisie. No to, to świadczy o tym, że Donald Tusk po prostu tym lepiej administruje tymi wszystkimi wszystkimi rozrywającymi taką, taką dużą formację, taki, taką dużą koalicję no, z sprzecznościami. I teraz jak oni się zachowają? Moim zdaniem. Wielkiego wyboru nie mają. Oczywiście mogą głosować przeciwko ministrowi klimatu. No i wówczas będzie to oznaczało, że odchodzą. Eee, tylko chodzą oddaje... i co dalej bo jak patrzymy dalej, wracamy do prawda? sondaży no to już w ogóle no, sama iż... Polska 2050 Dokładnie. to chociażby spojrzę, choć tylko sondaże z tego tygodnia, to był IBRIS dla Polsatu, Polska 2051,2 hmm. United, United Surveys dla Wirtualnej Polski hmm, Polska 2051,6 CBOS to jest ten ostatni piątkowy Polska 2050 hmm. 0,7 no, no więc już mówiliśmy gdy mówiliśmy o szansach Morawieckiego, mówiliśmy, że jest tam osobowość, jest lider, są pieniądze, więc jest jakaś nadzieja na, na grę i realne szanse. W przypadku Polski 2050 tego, tego po prostu nie ma. Więc oni mogą powiedzieć, mogą, mogą oczywiście zrobić, nie tak nie lubimy nie, nie tej Henning-Kloski, że zrobimy wszystko jej na złość i łącznie z tym, że popełnimy polityczne samobójstwo. Proszę bardzo, mogą, mogą to zrobić, ale po pierwsze nie, nie, nie, nie, nie załamią koalicji, nie uczynią z niej, z niej koalicji mniejszościowej bo przecież nie wszyscy poprą ten wniosek, no a po drugie krzywdę zrobią sobie. Więc wydaje mi się, że rzecz jest tutaj oczywista, ona dosyć szybko zostanie zostanie. Dogadana i załatwiona, tak, takie, tak, tak, takie wnioski. Nie widzę tutaj takiego, takich, nas, takich nastrojów, yy, które by po, po powodowały, że to przerodzi się w wielki konflikt. A po co takie głosy, i zarówno ze strony Polski <coughs> 2050, bo tam też i PSL się od, yy, odzywa. <coughs> Jaki jest tego cel? No przede wszystkim cel, walka jest, te, e, walka, znaczy cel jest wątrobiany. E, po prostu oni sobie tak nadokuczali e, w tej grze, e, gdy Polska 2050 się roz, roz, rozpadała, że teraz mają ochotę się, e, jedni drudzy mają ochotę na rewanż, na, na dogrywkę. E, więc to, to jest główny cel. Po prostu się nie lubią e, i chcą sobie zrobić krzywdę. E, I nie wiedzą jak. A, no i, a, a przy okazji, jakby no chcą też, ale to jest przy okazji w moim przekonaniu, chcą się też rozepchać w tej w tej, w tej nowej rzeczywistości, bo ta koalicja już jest e, ilu? No, czteropartyjna czy pięciopartyjna, to już nawet trudno zliczyć, prawda? Jest Konfederacja, jest Lewica, znaczy jest Koalicja Obywatelska, jest Lewica, jest PSL, jest Polska 2050, jest Centrum Teraz Klub no to, Centrum, tak. Klub Centrum, no, no, no proszę bardzo, ile tego jest? pięć, pięć kwiatów kwitnie. Tutaj jedne są jak stokrotki, drugie są wielkie. No, no więc to jest to, o, o, o, o, o to toczy się gra. Ale w moim przekonaniu główny, główny powód to jest po prostu wątrobiany dokuczyć komuś temu drugiemu. To na koniec, bo zdążymy jeszcze mamy półtorej minuty. Po co było koalicji rządzącej głosowanie po raz drugi nad wetem w sprawie kryptowalut? Od początku było wiadomo, że w większości trzech piątych głosów nie ma. Po co taki ruch? Na początku mówiłem pani, że Donald Tusk wygrywa, bo w te pojawiające się nowe wydarzenia, on lepiej rozgrywa odpisu. I oczywiście sprawa kryptowalut jest tutaj takim politycznym złotem, używając słów Morawieckiego dla Donalda Tuska i dla koalicji. Bo większość Polaków uważa, że trzeba zrobić z tym porządek i większość Polaków uważa, że złodzieje nie powinni okradać Polaków. Więc każdy, kto broni krypto, ten rynek kryptowalutowy i to złodziejstwo i to te, te wy, wy, wyciąganie pieniędzy na zewnątrz, ten po prostu w oczach Polaków no. I, no więc on będzie powtarzał to do skutku i, i za każdym razem i zapewnia panią, że na, przy następnym głosowaniu notowania PiSu i Nawrockiego będą jeszcze niższe, bo bronią złej sprawy. Ta sprawa, no bo to chodziło przede wszystkim, no pojawiło się to weto przy okazji ząda krypto. To może zaszk tak. zaszkodzić prawej stronie sceny politycznej. Zdecydowanie, zdecydowanie może za to. Jest, to jest gorący kartofel. Prawa strona sceny politycznej powinna jak najszybciej od tego się odciąć, zapomnieć, powiedzieć, że my nigdy z tym nie mieliśmy nic wspólnego. Tak jak mówią, że nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z Orbanem, bo po prostu to parzy. I mądrością ich jest, by mądrze z tego wyjść. A póki co nie potrafią. No Przekonamy się w najbliższych, tak. najbliższych dniach i tygodniach. Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.